To są informacje Polskiego Radia 24. Prokuratura zbada doniesienia dotyczące funkcjonowania giełdy Zonda Krypto. Premier Tusk twierdzi, że finansowała ona polityków PiS. Czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma jutro ślubowanie w Sejmie. Tylko dwa statki przepłynęły swobodnie przez cieśninę Ormus. W kolejce czeka 800 kolejnych. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk zarzuca politykom PiS powiązania z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przed posiedzeniem rządu powiedział, że świadczą o tym ustalenia ABW. Dodał, że ujawnione fakty wyjaśniają dlaczego PiS i Konfederacja blokują rozwiązania pozwalające wprowadzić ochronę klientów, którzy zainwestowali w kryptowaluty i mają kłopot z odzyskaniem pieniędzy. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości nie widzi związku polityki z giełdą kryptowalut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 Premier poinformował, że Zonda Krypto sponsorowała także prawicową imprezę SIPAK w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. W spotkaniu uczestniczył Karol Nawrocki jako kandydat na prezydenta, a także ówczesny prezydent Andrzej Duda. Jak mówi w klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, podobną sytuację mieliśmy wokół skoków.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 zwłocznie po powołaniu sędziów. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. W szpitalu zmarł pięciomiesięczny chłopiec pobity w Poznaniu. Ojciec dziecka, obywatel Gruzji. Ma być poszukiwany listem gończym, mówi rzecznik prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Kiedy sąd ten wniosek uwzględni i wyda postanowienie o zastosowaniu właśnie aresztu poszukiwawczego, prokurator będzie mógł wydać list kończy i te poszukiwania nabiorą charakteru ogólnokrajowego, ale i międzynarodowego. Na podstawie listu gończego można również poszukiwać za granicami krajów. W związku ze sprawą aresztowano też matkę dziecka i dwóch obywateli Mołdawii. To oni pod nieobecność kobiety mieli wraz z ojcem opiekować się chłopcem. Iran wstrzymał ruch statków w cieśninie Ormus. Od zawieszenia broni przepuszczono tylko dwa masowce. Na bezpieczne przejście przez Ormus czeka ponad 800 statków.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 Sudan i Tanzanie, mówi profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego.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 Prognoza pogody. W nocy przymrozki, w Bieszczadach opady śniegu do 15 cm, Temperatura w nocy przeważnie od minus 1 do minus 3 stopni, przy gruncie 5. W czwartek na zachodzie tylko pogodnie i słonecznie, w pozostałej części kraju zachmurzenie duże. Jutro najcieplej w rejonach ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska do 10 stopni, a na pozostałym obszarze do 5. 6 minut po godzinie 20 w polskim radiu 24. Już za chwilę magazyn sportowy Grzesiek Nowaczyk razem ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W ostatnim spotkaniu Barcelony z Atletico Madryt dużą rolę odegrał Robert Lewandowski, no ale to było spotkanie w ramach się. la Liga. No teraz pytanie, czy.. Bo będzie powtórka tego meczu, ale już w ramach Ligi Mistrzów. No i czy spodziewasz się, że Robert Lewandowski też tutaj błyśnie wyjdzie w ogóle w podstawowym składzie? Tego już jesteśmy pewni. Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty w Super. tym spotkaniu, więc dobra informacja dla kibiców nie tylko Barcelony, ale też tych reprezentacji Polski. No i miejmy nadzieję, że co najmniej tak dobrze jak w tym ostatnim meczu, w którym wszedł w końcówce, strzelił gola i dał zwycięstwo. Barcelonie, no to dzisiaj chyba powtórka z, rozgrywki, z rozrywki byłaby wskazana. No to więcej w magazynie sportowym. Zapraszamy. Sport. A w dzisiejszym magazynie między innymi właśnie o tej Lidze Mistrzów porozmawiamy. Naszym gościem będzie Tomasz Kowalczyk. Ale oprócz tego też podsumowanie tego, co działo się wczoraj i to tego, co Krzysztof Kuzak Państwu mówił we wczorajszym magazynie sportowym. Było wczoraj dużo o hokeju i o siatkówce, o tym na początku naszego magazynu. Potem ta Liga Mistrzów, a potem jeszcze też zobaczymy, co dzisiaj działo się najważniejszego na wszystkich światowych boiskach i innych arenach. Zapraszam, Grzegorz Nowaczyk. I właśnie od tego podsumowania tego, co najważniejsze we wczorajszym dniu, zaczynamy. Hokeiści GKS u Tychy obronili ty tytuł Mistrzów Polski w czwartym meczu finału Ekstraligi, Tyszanie wygrali z GKS-em Katowice 7 do 2. W całej finałowej rywalizacji triumfowali 4 do 0. Filip Komorski, napastnik mistrzowskiej drużyny, tak podsumowuje walkę o złoto.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 Patrząc na zespół tyski w wielu aspektach byli od nas po prostu lepsi i, i mogliśmy tylko w każdym meczu walczyć, dawać z siebie 100%, ale no, na dzisiaj to nie wystarczyło. Co jest pozytywne to to, że jesteśmy piąty rok z rzędu w finale, bo, bo jednak ta liga jest dość wyrównana. My jesteśmy cały czas w tej najlepszej dwójce, ale, ale jednak to Tychy po raz drugi wygrywają, a wielki niedosy zostanie. Oj, słychać, że Grzegorz Pasiut niezadowolony z tego srebrnego medalu. Brąz już wcześniej wywalczyli hokeiści Zagłębia Sosnowiec. Dla Tyszan to siódmy w historii tytuł Mistrzów Polski. Świadkarze projektu Warszawa awansowali do półfinału Plus Ligi. W trzecim decydującym ćwierćwinowym meczu stołeczna drużyna pokonała u siebie Jastrzębski Węgiel 3 do 0. O tym spotkaniu mówi nam trener projektu Kamil Nalepka.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 Jutro poznamy ostatniego półfinalistę. Trzecie spotkanie rozegrają Warta Zawiercie i Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej do półfinału awansowały Bogdanka, Luke Lublin i Resowia. Teraz przejdziemy już do tego, co w piłkarskiej lidze mistrzów. Tam wczoraj Real Madryt przegrał z Bayernem Monachium 1-2 w pierwszym meczu ćwierćfinału. Właśnie Ligi Mistrzów w Madrycie gola dla gospodarzy strzelił Kilian Mbappé. Dla gości trafiali Luis Diaz i Harry Kane. Komentarze niemieckich mediów zebrał Adam Górczewski. O imponującym Bayernie u najtrudniejszego rywala pisze Die Welt. Gazeta uważa, że Monachijczycy zachwycali na Santiago Bernabeu, szczególnie przez pierwszą godzinę gry. Potem przyszedł gol Kilian Mbappé, ale Manuel Neuer pozwolił swojej drużynie wywieźć z Madrytu zwycięstwo. Pierwsza od 2001 roku wygrana Bawarczyków w Madrycie i do tego w meczu na bardzo wysokim poziomie urzekła też dziennikarzy telewizji NTV. Według nich to był bardzo mocny występ zespołu z Monachium i nawet zbyt niskie prowadzenie do przerwy po golu Luisa Diaza. Na początku drugiej połowy Harry Kane podwyższył prowadzenie uderzeniem spoza pola karnego, a Bayern nie zwalniał tempa. Manuel Neuer nie miał szans przy bramce Mbappé, ale to, co robił nie tylko w końcówce, sprawiło, że gracz meczu mógł być tylko jeden. Bawarski Portal BR stwierdza nawet, że golkiper cofnął czas, bo 40-latek zagrał jak za najlepszych lat. Kiker twierdzi, że bramkarz wywalczył tym meczem przedłużenie kontraktu o rok. Sport.de podbija zachwyty i stawkę, uważając, że Neuer dałby radę nawet przez kolejnych pięć lat. Nie tylko ten portal przywraca temat wyjazdu Manuela Noyera na Mundial, ale sam bramkarz odpowiedział, nie ma co podgrzewać tego tematu. Zagraliśmy świetny mecz, tym żyjmy i chwalmy drużynę. Ja koncentruję się na grze w Bayernie. Sprawa awansu do półfinału Ligi Mistrzów nie została rozstrzygnięta, ale w starciu z Realem Bawarczycy dawno nie byli w tak dobrej sytuacji. Adam Gorczewski, Polskie Radio. W innym wczorajszym meczu Sporting Lizbona uległ Arsenalowi 0-1. Teraz przejdziemy do tego co dziś. Piłkarze Paris Saint-Germain zagrają z Liverpoolem. Wbrew opinii większości francuskich komentatorów, zawodnicy PSG podkreślają, że nie czują się faworytami tego spotkania. Więcej na ten temat, na ten temat Stefan Folzer. Powrót na pozycję lidera Ligue brak porażki od miesiąca oraz przekonujące zwycięstwo nad Chelsea w 1-8 finału. To argumenty, które zdaniem francuskich obserwatorów przemawiają za wyraźną przewagą PSG. Na Cekwaną podkreśla się, że pogrążony w kryzysie Liverpool może mieć duże problemy na Parc des Princes. L'équipe przypomina, że to właśnie PSG wpędziło The Reds w trudny okres, pokonując ich nieco ponad rok temu w 1-8 finału Ligi Mistrzów po rzutach karnych. To był punkt zwrotny. Paryż ruszył ku sukcesom, a Liverpool ku problemom, zauważa dziennie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 Trio Duy, byle Kwaraczeli, a Paryżanie nie powinni jednak mieć powodów do obaw. Stefan Folzer, Polskie Radio. Zostajemy przy temacie Ligi Mistrzów, no i będziemy rozmawiać o tych spotkaniach, pierwszych spotkaniach ćwierćfinałowych. Moim i Państwa gościem Tomasz Kowalczyk z naszej redakcji. Cześć, Dobry tamtu. wieczór. Za nami te pierwsze mecze wtorkowe. Chyba można mówić o jakichś niespodziankach. Real przegrywał siebie z Bayernem Monachium 1 do 2 w tym pierwszym meczu. Co, Real pod ścianą? Można tak to podsumować? Można zdecydowanie tak to podsumować. Jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś na początku. Jak przegrywają dwa razy gospodarze, to raczej będą to Rzeczywiście zawsze niespodzianki, jak przegrywa Real Madryt u siebie, to już jest dużego kalibru niespodzianka. Myślę, że Bayern miał szansę jeszcze lepiej wypozycjonować się w tym meczu, bo miał sytuację też na 3-0. No i wtedy to już naprawdę Real miałby ogromne ciężary, natomiast pokazał wiele razy Real jak wracać do gry, jak odrabiać straty, a z Bayernem Monachium szczególnie, bo cztery razy, kiedy grali w fazie pucharowej, to cztery razy Real ostatnio awansował po meczach z Bayernem Monachium, a dwa lata temu... Pamiętne spotkanie, gdzie troszeczkę, troszeczkę zawalił jednego gola Manuel Neuer. Później ten e, mini skandal sędziowski z udziałem Szymona Marciniaka i Tomasza Listkiewicza. E, zbyt wcześnie podniesiona chorągiewka w rewanżu. Jak się okazało, nasi arbitrzy mieli rację. Mecz z mnóstwem podtekstów, ale to ostatecznie Real awansował i wygrał Ligę Mistrzów 2024. No a ostatnio Bayern wygrał z Realem w 2012 roku, po rzutach karnych, z takim widokiem, którego nie zapomnę do dziś, bo Jose Mourinho klęczał na kolanach, modlił się, żeby jego piłkarze te karne wygrali, mieli... Przytłaczającą przewagę, ale tego nie wykorzystali. No i Real, żeby y, nie awansować do półfinału Ligi Mistrzów, to znowu musi zagrać coś jak w 2012 roku. No, nie wykorzystać kilku znakomitych okazji, które na pewno będą mieli, mimo że rewanż będzie w Monachium, y, bo naprawdę i y, y, y w tym meczu pokazali, że były szanse Kiliana Mbappé i Vini Junior miał kapitalną szansę, gdzie trafiał w boczną y, Pominięciu już Bramkarza. Natomiast Bayern, Bayern jest klasą dla siebie w Bundeslidze 9 punktów przewagi nad drugą drużyną Borussi Dortmund I, i pokazał też na arenie międzynarodowej, że naprawdę ta forma nie jest tylko na niemiecką Bundesligę, jest na, na całą Europę. I ma wszystkie karty w ręku. Tylko, że Real akurat potrafi te karty nieźle wytrącać. Natomiast no, te szanse zdecydowanie po stronie Bayernu Monachium. Będą grali u siebie. Yy, natomiast to jest tylko jeden, jeden gol yy, przewagi. Ale też, jeżeli wykorzystają tak przestrzeń boiska. To, co zrobił Harry Kane przy golu na 2-0. Znalazł się tam, gdzie nikogo nie było. Nikt się nie spodziewał, że człowiek może być zupełnie przed polem karnym nieobstawione. Do, poleciała do niego piłka, on huknął y, 2 do 0 i chyba tylko Thibaut Courtois mógłby wyciągnąć taką piłkę, ale akurat nie było Thibaut Courtois, tylko Łunin bronił i dlatego piłka wpadła do siatki. No ma ma Bayern naprawdę mocne, mocne asy w ręku, ale y, no, czeka na jeszcze jedną kartę i, i ta karta spadnie właśnie w Monachium. Zobaczymy, kto będzie asy jeszcze ewentualnie z rękawa wyciągał, bo, bo na, razie, na razie w ręku ma jeszcze Bayern, tak jak wspomniałeś, te asy. Tak jeszcze króciutko, tylko Federico Valverde. Troszkę niewidoczny w tym meczu, patrząc ze strony Realu Madryt. Pamiętamy jego świetny występ przeciwko Manchesterowi City. No i tak mi się wydaje, że jak on jest niewidoczny, to cały Real też wygląda ostatnio gorzej. Nie wiem, czy to jest taki zawodnik, który jeżeli nie ma Mbappé, jeżeli nie ma tych wszystkich najlepszych piłkarzy Realu, jak on musi brać wszystko na siebie, to wtedy gra świetnie, a tak to czasami rzeczywiście ma problemy. Cichy lider, który rzeczywiście ratował w tych trudnych sytuacjach Zespół z Madrytu, no i rzeczywiście w poprzednich meczach kapitalne gole rozstrzygnął w pojedynkę właściwie rywalizację z Manchesterem City, gdzie gwiazda na gwieździe europejskiej i światowej yy, piłki. Na pewno no, niesamowity postęp tego zawodnika, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące i właśnie no... Taki, taki ogieniek do, do ognia Realu dorzucił, kiedy, kiedy tam naprawdę było słabo w styczniu, kiedy Real odpadał z kopa del Rey i, i, i tchnął trochę wiary w zespół Realu Madryt. Mówił też w jednym z wywiadów Valverde, że kiedy jego żona jest w ciąży, to on osiąga życiową formę. Nie wiem, czy tam rozwiązanie się nie, nie zbliża i, i może opada już z tej formy i przekierowuje gdzieś e, swoją uwagę. Natomiast e, no rzeczywiście, piłkarz którego stać na wiele, a, ale w ogóle zawodnicy Realu nie dostali najwyższych not za, za spotkanie z Bayernem, a, a możemy obserwować dużo, dużo wyższe noty Monachijczyków, no, Olise piłkarzem meczu Hurricane, który wykorzystał tą swoją pozycję i, i, i też wiadomo za, za gola ta nota rośnie niesamowicie. No ale właśnie, jeżeli, jeżeli Vinicius Junior nie wykorzystuje Dwóch fenomenalnych sytuacji, z czego jedna to wydawało się, że no musi strzelić, to, to jest y, poniżej swoich możliwości, a Fede Valverde też nie wskoczył na poziom wyżej. Drugie wczorajsze spotkanie, Sporting z Arsenalem. Zwycięstwo Arsenalu 1-0, ale w ostatnich minutach wydali te zwycięstwo gracze Kanonierów. Dobra też zaliczka dla nich przed rewanżem, ale nie jakiś fenomenalny mecz zespołu z Anglii. No i ten napastnik, który nam ostatnio tak wszedł za skórę, Jokeresz, też chyba się jakoś bardzo tym razem nie popisał. Tak, właściwie była sytuacja, w której Zubimendi trafił do siatki, ale Jokeras był na minimalnym spalonym i gol nie mógł być uznany, bo on zgrywał piłkę. Jak sobie pomyślałem, no szkoda, że w Sztokholmie nie był na minimalnym spalonym, ale to tak <głos> oczywiście wątek poboczny. No tutaj okazał się Kai Havertz, tym zawodnikiem, który wykorzystał kapitalnie y, sytuację y, w samej końcówce z 6 metrów, y, no tutaj nie miał nic do powiedzenia y, Silva, ale co ciekawe piłkarzem meczu wybrany Dawid Raja, czyli bramkarz Arsenalu, też musiał się nawysilać też w końcówce y, kilka sytuacji piłkarzy sportingu no i na pewno nie są zadowoleni. Tam trenerzy usiedli na ławce rezerwowych z dużym rozczarowaniem, bo jadąc przy remisie do Londynu, no można było rozważać różne scenariusze, jak ten mecz się potoczy. Przegra przegrywając pierwszy mecz u siebie, jadąc do Londynu, no naprawdę te szanse nie wyglądają dobrze. Dzisiaj dwa spotkania przed nami. Barcelona zagra z Atletico Madryt, no a Paris Saint-Germain zmierzy się z Liverpoolem. To takie no, klasyki, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Myślę tu o PSG Liverpool, szczególnie o tym meczu. Zresztą Barcelona-Atletico to też y, można powiedzieć, że no, już takie spotkanie godne ćwierć finału. Jeżeli chodzi o Barcelonę, no, to na pewno ta forma ostatnio całkiem niezła i w tym spotkaniu z Atletico, szczególnie u siebie, Barcelona będzie faworytem. Będzie faworytem, ale ma trudności w takich meczach Barcelona, bo prędzej wygra taki ligowy mecz z Atletico Madryt, jak ostatnio, 2-1, gdzie Robert Lewandowski strzelił barkiem gola, wchodząc na końcówkę tego spotkania w Copa del Rey. Druzgocąca porażka w pierwszym meczu 0 do 4. Nie udało się Barcelonie odrobić strat, zwycięstwo 3 do 0 w rewanżu. Wprawdzie świetny mecz wtedy rozegrała Barcelona, ale no nie wykorzystała jeszcze większej liczby szans na no, Atletico w Lidze Mistrzów to trochę jak Real Madryt. To zupełnie inna drużyna. To możemy zapomnieć o tym ostatnim meczu ligowym, bo tutaj czeka nas po pierwsze głębia składu, większa liczba zawodników do dyspozycji i tak, tak, takie nieobliczalne, nie, nieobliczalna postawa Atletico, które potrafi zrobić niespodziankę. No i przed Barceloną trudne zadanie, ale równie dobrze mogą zagrać tak do że jak, jak w tym rewanżu Copa del Rey i, i też sobie jakąś zaliczkę wypracować. Poniżej dwóch goli zaliczki dla Barcelony to będzie moim zdaniem porażka klubu z Katalonii, bo może być bardzo ciężko na Metropolitano w Madrycie utrzymać na przykład 1 do 0. W przypadku Barcelony powiedzieliśmy, że jest faworytem, no to chyba podobnie będzie w tym drugim meczu też Paris Saint-Germain u siebie będzie na podobnym, myślę, poziomie faworytem spotkania z Liverpoolem, jak Barcelona u siebie z Atletico. Tak, to od zeszłorocznego meczu PS, że z Liverpoolem zaczął się marsz po zwycięstwo w Champions League i zwycięstwo w Karnych. Przypomnijmy, że Liverpool wtedy był zwycięzcą fazy grupowej, fazy ligowej Champions League i PSG z dużo takiej niższej pozycji tutaj walczyło. i Przedzierało się chyba przez baraże nawet tak, wtedy. Tak, tak. Przedzierało się przez baraże i teraz proszę sobie wyobrazić PSG 11, czyli też z barażami, Natomiast Liverpool na trzecim miejscu. Znowu mamy taką sytuację, ale myślę, że Luis Enrique jest specjalistą od takich meczów. Nawet sam o sobie to powiedział i że troszkę jest też w takiej roli świetne. Może się męczyć właśnie tak jak w poprzedniej rundzie z inną francuską drużyną, gdzie z Monaco ten wynik trochę był taki na styku, momentami przynajmniej. Natomiast tutaj wydaje się, że mają ogromne szanse. Tyle, że nie jest powiedziane, że, że, że to będzie jednak mecz wyrównany, że będą szanse z jednej i z drugiej strony, ale jeżeli bym miał powiedzieć typ na awans, to typ na awans to Paris Saint-Germain. Oba te spotkanie już za kilkadziesiąt minut, równo o 21. Moim i Państwa gościem był Tomasz Kowalczyk. Dzięki wielkie. Dziękuję pięknie. A teraz jeszcze kilka wyników i to z ostatnich minut. Piłkarki ręczne reprezentacji Polski wygrały na wyjeździe ze Słowaczkami 34 do 21 w spotkaniu grupy pierwszej Pucharu Europy. Najwięcej bramek dla naszej kadry, 11 zdobyła Magda Balsam. W niedzielę Polska zagra z Rumunią. W tabeli grupy pierwszej prowadzi Norwegia przed Rumunią i Polską. Piłkarze Górnika Zabrze zostali pierwszymi finaistami Piłkarskiego Pucharu Polski. W meczu półfinałowym Górnik wygrał na wyjeździe z występującym na czwartym poziomie rozgrywkowym Zawiszą Bydgoszcz 1-0. W czwartek o awans do finału zagrają ze sobą Raków Częstochowa i GKS Katowice. Finał oczywiście jak zawsze 2 maja na Stadionie PG Narodowym. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju ATP w Monte Carlo. W meczu 1-16 finału Hurkacz wygrał z Węgrem Fabianem Maroszanem 6-2 i 6-3.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 Następnym rywalem Polaka będzie reprezentant gospodarzy Monakijczyk Valentin Veszero, który w trzeciej rundzie pokonał Włocha Lorenzo Musytiego 7 do 6 i 7 do 5. A, i to już wszystko w naszym magazynie. Ja jeszcze przypominam, że o 21.02 spotkania Ligi Mistrzów. Barcelona, Atletico Madrid i PSG Liverpool. Czekamy na to spotkanie. Szczególnie czekamy na Barcelonę z Robertem Lewandowskim od pierwszych minut na Murawie. Ja wrócę jeszcze do Manuela Neuera, który przecież w wieku 40 lat potrafił rozłożyć na łopatki wielki Real Madrid. I wiele osób zastanawia się, czy Robert Lewandowski jest w stanie również kontynuować takie właśnie wielkie dzieło. Przecież już tyle osób wysyłało go na emeryturę. I Robert jak to się nie poddaje. Robert cały czas na bardzo wysokim poziomie. Ja jestem w podobnym wieku, więc będę go bronił za każdym razem, jak ktoś będzie rzucić całą kamieniem. 40 lat to jest jaki wiek dla piłkarza? 40 lat dla bramkarza to już jest zaawansowany wiek. Jeżeli Robert miałby 40 lat jako napastnik grał, tak jak gra, to ja już bym w to nie uwierzył, ale niech mnie tutaj zaskoczy. Grzegorz Nowaczek, bardzo Ci dziękuję za magazyn sportowy. Już za chwilę informacje po informacjach geopolityka. Reklama.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 Minęła 20.30, Ewa Worobiec zapraszam. W sobotę rozpoczną się amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe. Poinformowała o tym rzeczniczka Białego Domu, caroline levitt Dojdzie do nich w Islamabadzie, stolicy Pakistanu. To właśnie ten kraj odgrywa rolę mediatora, dzięki któremu doszło do dwutygodniowego rozejmu między Iranem a USA. Karline levitt podkreśliła, że do Islamabadu wybierze się m.in. wiceprezydent. Prezydent wysyła do Islamabadu delegację, na której czele stanie wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Steve Witkow oraz Jared Kushner. Na rozmowy w ten weekend pierwsza tura rozmów rozpocznie się w sobotę rano czasu miejscowego. Kluczowym punktem ogłoszonego rozejmu miało być odblokowanie cieśniny Ormus, jednak nic w tej sprawie się nie zmieniło. Dalsza blokada cieśniny ma być reakcją na działania Izraela, który zrzucił ponad 150 bomb na Liban. W efekcie nalotu zginęło przynajmniej 250 osób, ponad 1000 zostało rannych. Według Iranu rozejm zakłada wstrzymanie ataków całym, na całym froncie, jednak zdaniem prezydenta Trumpa kwestia Izraela i Hezbollahu to zupełnie inny temat. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedmiotem prac w Senacie. Zadania tej służby mają zostać przeniesione do innych policji, ABW i Krajowej Administracji Skarbowej. CBA przez lata swojej działalności skompromitowało się, tak uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. CBA nie może sobie poradzić ze swoją historią, dlatego trzeba po prostu podzielić te obowiązki, które miały realizować, czyli skuteczną walkę z korupcją podzielić i dedykować w różne miejsca. Przeciwko likwidacji CBA jest opozycja. Senator PiS Marek Komorowski uważa, że rządzący kierują się wyłącznie przesłankami politycznymi. Zapisanie w stu konkretach to powoduje, że to są czynnik polityczny decyduje tutaj, a nie merytoryczne. Uważamy, że to powinno być merytoryka. Debata taka rzetelna na temat funkcjonowania. Nikt nie stwierdził nieprawidłowości, natomiast politycznie ma być zlikwidowane i temu się przeciwstawiamy. Jeśli prezydent podpisze ustawę, to CBA przestanie istnieć od października tego roku.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 Rada Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot uważa, że dzięki ustawie uda się zintegrować transport publiczny i zrealizować ponad 100 projektów dotyczących m.in. budowy ścieżek rowerowych i modernizacji szkół. 33 minuty po godzinie 20. Wieczór w Polskim Radiu 24. A w studiu Polskiego Radia 24 Michał Strzałkowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. To ważny dzień z punktu widzenia geopolityki. Stany Zjednoczone ogłosiły miażdżące zwycięstwo nad Iranem. Widziałem takie dane, które wskazywały na to, że ten pięciotygodniowy konflikt kosztował średnio Stany Zjednoczone, to ta górna granica, około 800 milionów dolarów dziennie. Szacuje się, że cały ten konflikt pod względem finansowym, no to Stany Zjednoczone musiały za niego zapłacić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miliardów dolarów. Czy można tutaj w takim razie mówić o miażdżącym zwycięstwie, skoro Donald Trump tak bardzo lubi biznesy? Moim zdaniem nie. To, o czym mówisz, to jest tylko koszt prowadzenia samej wojny. To znaczy cena rakiet, bomb, paliwa, straconego sprzętu i tak dalej, i tak dalej, o kosztach gospodarczych, o kosztach dyplomatycznych, to w ogóle tu jeszcze nie mówimy, to oszacowanie tego to, to, to, to jeszcze trochę potrwa, nawet jeśli ta wojna się naprawdę mm, za te dwa tygodnie skończy po tym, gdy w wyniku mu się uda wynegocjować porozumienie pokojowe, ale moim zdaniem o zwycięstwie amerykańskim mówić nie można, o zwycięstwie Iranu też nie do końca, moim zdaniem to przegrali wszyscy, ale ale to jest tylko moje zdanie. Zaraz będę pytał też o, o zdanie eksperta. No to więcej w programie Świat w powiększeniu. Świat w powiększeniu. A moim gościem jest dr Jakub Gajda, politolog i Iranista, ekspert Fundacji Pułaskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Kto pana zdaniem wygrał ten konflikt? Czy może na dzień dzisiejszy wygrywa? Amerykanie odtrambiają sukces, tak mówi Trump, tak mówi Pete Hexe w Pentagonu, ale Irańczycy też mówią, że zwyciężyli. Manifestacja yy, takich no prorządowych Irańczyków miała miejsce i tam świętowano zwycięstwo, że to Amerykanie się wycofują, że, że Iran odparł ich agresję. Minister Abbasarak, czy szef dyplomacji irańskiej, też się w tym tonie yy, wypowiadał, więc jedni drodzy ogłaszają zwycięstwo, to kto to wygrał?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 kogoś, kogo, kto rzeczywiście na tym może w perspektywie zyskać. Jak na razie, no możemy powiedzieć jedynie tyle, że Islamska Republika jako system jak na razie przetrwała. I to jest duży sukces, bo ona była blisko upadku, ale zaryzykuję tutaj twierdzenie takie, że była bliżej upadku po tych protestach, które miały miejsce na początku tego roku, niż w trakcie wojny. Te no, działania zbrojne... Te, te Dały... W, wysoko wysili Amerykanie sobie, mówiąc y, y, parę razy to padło jednak z ust, chodzi o Pita Hexfa, że, y, no, że jednak obalenie reżimu jest celem tej wojny, no to wystarczyło, że reżim przetrwał i już cel nieosiągnięty, no już można zrobić wygraną. Tak.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 północnoatlantycki, tylko mamy do czynienia z atakiem jednego z e, członków tegoż sojuszu na e, inne państwo, więc to jest sytuacja e, no, tutaj zero-jedynkowa z mojego punktu e, widzenia. Natomiast e, no, można tutaj zaryzykować tezę, że e, ta solidarność Zachodu jest wystawiana na próbę, wystawiana nawet nie tyle przez e, tych, którzy stanowią jakąś opozycję w globalnym układzie sił dla e, Zachodu, dla NATO, ale przede wszystkim właśnie przez działania samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. One nie są e, do końca racjonalne, one są zaskakujące, nie tylko wrogów, ale przede wszystkim e, chciałbym tutaj podkreślić e,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 Izraela. No i znowu mamy kolejny scenariusz na starcie zbrojne, w które być może znowu zaangażują, zaangażują się Stany Zjednoczone. A jeśli chodzi o sam Iran i słowa, które padły, bo nie chcę zapytać z ust z pana Heksefa, czyli szefa Pentagonu, który powiedział, że tak właściwie to to reżim został w Iranie zmieniony w tym sensie, że zabito tyle osób na wysokich stanowiskach, że musiały przejść na ich miejsce kolejne. No i one to już będą dużo łatwiej z Amerykanami rozmawiały, bo one widziały, co się stało z poprzednikami, więc tak w zasadzie tośmy zmienili ten reżim na łagodniejszy. To, to, to tak może być, czy odwrotnie? Czy to raczej będą ludzie, którzy będą jeszcze twardziej do Amerykanów nastawieni, na bo mm, słyszeliśmy w serwisie informacyjnym nie tak dawno temu, że ma być w tej delegacji amerykańskiej na rozmowy w Pakistanie J.D. Vance, amerykański wiceprezydent, a więc Człowiek, który się na razie w rozmowach z Iranem no, w zasadzie nie pojawiał i to ma być na jego korzyść, bo yy, yy, tak przynajmniej jeśli wierzyć Washington Post yy, dziennikowi, yy, na kuszne Rana Łytkowa i są wściekli, że ich okłamali w tych poprzednich negocjacjach lutowych, że wojny nie będzie, że się zbliżamy do porozumienia, że teraz Amerykanie właśnie tak, że Reńczycy tak nie ufają Amerykanom, że trzeba szukać kogoś, kto jeszcze nie negocjował, że jeszcze do niego nie są zrażeni. No to jest bardzo ciekawa tutaj próba dojścia do jakiegoś porozumienia z pewnością. Z jednej strony ma być właśnie J.D. Vance, z drugiej strony mówi się o Muhammadzie Baherze Kalibafie, to też jest szef ne... parlamentu parlamentu irańskiego, który jest postacią, która no już w trakcie tego konfliktu była wskazywana jako taki, nawet przez samego Donalda Trumpa, jako taki potencjalny rozmówca, z którym będzie można prowadzić dialog. Więc poczekajmy, zobaczymy, co będzie w sobotę. Natomiast no, tutaj oczywistą sprawą jest, że aby ten to zawieszenie broni przerodziło się w pokój, Mus, musi być spełnionych szereg postulatów i tutaj mam wrażenie, że odnosząc się do tego zmianu, do tej zmiany reżimu, no ona nie nastąpiła, bo reżim jest ten sam. Jest odmłodzony, można powiedzieć, na miejsce ojca przyszedł syn, jeśli chodzi o najwyższego przywódcę. Jeśli chodzi o pozostałych ludzi, którzy zginęli z... No, tego establishmentu um, um, irańskiego, oni też zostali zastąpieni Postaciami bardzo podobnymi, jeśli chodzi o cechy charakteru, o cechy ideologiczne, ideologii, którą się posługują, więc to, tutaj zmian zasadniczych nie ma. A jeśli chodzi z kolei o samo, sam fakt, że tyle osób zginęło, tyle osób z ścisłego kierownictwa Iranu, no to to jest rzecz, którą też należy zrozumieć na zachodzie. To jest kwestia męczeństwa tutaj dla reżimu, Islamskiej Republiki, to będzie paliwo. paliwo, do prowadzenia twardych negocjacji, ale również jeżeli będzie potrzeba um, kontynuowania walki zbrojnej, to również to tutaj zadziała jakby na korzyść Islamskiej Republiki. To jest sytuacja bardzo trudna teraz z perspektywy Stanów Zjednoczonych, jak to rozwiązać tak, żeby było dobrze, żeby były wszystkie strony zadowolone, żeby Iran nie chciał zbyt wiele ustępstw tutaj ze strony amerykańskiej, bo te ustępstwa też będą bardzo grały na niekorzyść Izraela. I tutaj jakby koło się zamyka. Wracamy do punktu wyjścia, w którym ten konflikt swoje korzenie ma właśnie w, nie tyle w konflikcie amerykańsko-irańskim w tym momencie, ale w tej sytuacji, gdzie blisko siebie w jednym regionie są Izrael i Iran. No właśnie... Izrael się pogodzi z tym, że koniec wojny nastąpi, bo niektórzy wskazują na to, że z punktu widzenia Izraela to najważniejsze jest to, żeby Iran jak najbardziej osłabić, jak najwięcej w Iranie zniszczyć, jak najwięcej Iranowi zadać strat i ciosów, żeby po prostu ten Iran był zdolny do ewentualnego ponownego zagrożenia w jakiś sposób taki czy inny Izraelowi, nie za lat 5, nie za lat 10, tylko za lat 20, 30, albo nawet 40. I że tak naprawdę o to chodziło Izraelowi, żeby właśnie w dużej mierze rękami, Amerykanów, tak ten Iran, kolokwialnie mówiąc, stłuc, żeby on lizał rany bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długo i nie miał głowy i czasu i pieniędzy na to, żeby budować rzeczy ofensywne, bo trzeba właśnie odbudować mosty, elektrownie, drogi, szpitale, szkoły itd. itd. No z pewnością o to, o to chodzi, tak? I tutaj chciałbym też jasno powiedzieć, nie chodzi o Iran, bo z Iranem i Izrael mógłby w jakiś sposób żyć w jednym regionie. Natomiast chodzi o Islamską Republikę, która jest no, ideologicznie i religijnie tutaj przeciwstawna ideom, które są bardzo silne w samym Izraelu, gdzie, tak jak wspomniałem, z jednej strony mamy do czynienia z działaniami na rzecz budowy Wielkiego Izraela, bezpiecznego też, ale, ale wielkiego również, a z drugiej strony mamy ideologię islamskiej republiki, która jasno mówi, że trzeba wspierać umę wszystkich ucieśnionych, ucieśnionych muzułmanów na całym świecie. I też ten no. reżim mówi, że nie walczy z Żydami, tylko z reżimem syjonistycznym, że to nie chodzi o Żydów, tylko, no. tylko reżim syjonistyczny. W Iranie, Żydzie, w Iranie Żydzi sobie mogą żyć, społeczność żydowska i z tym nie ma Iran żadnego problemu. No zdecydowanie tak, a na dowód tego e, irańskie media pokazują zbombardowaną e, rzekomo przez siły izraelskie e, synagogę w północnym Teheranie. Także no, e, na potwierdzenie tej tezy tutaj starają się propagandowo te obrazki w irańskie władze również ogrywać. No i są ku temu, jak widać, pewne podsta podstawy. Ale jak to wszystko właśnie wpływa na stabilność tego rozejmu? No bo mamy tak naprawdę zaostrzenie tej sytuacji w Libanie. Na ile Liban, czy to co się dzieje w Libanie może wywrócić do góry nogami rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? No ta sytuacja, która w tej chwili jest w Libanie zdecydowanie nie sprzyja trwałemu rozejmowi czy, czy, czy jakimś rozmowom już pokojowym stricte, ona będzie myślę w następnych dniach nadal trwała, a te sytuacje, w których również Iran będzie w to ingerował, zapewne też, też będą widoczne i bardzo mocno podkreślane, szczególnie przez stronę tutaj izraelską. Ten konflikt, póki będzie trwała, islamska republika będzie islamską republiką, no myślę, że bardzo niekorzystnie będzie działał na jakiekolwiek relacje Teheranu z Waszyngtonem. Dla pokoju rzeczywiście na Bliskim Wschodzie taki scenariusz, w którym, pierwotny scenariusz, w którym zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone zakładały, że uda się przeprowadzić operację zmiany reżimu, ale nie zmiany tylko tego oblicza reżimu, tylko uderzenie w Republikę Islamską tak, że ona się nie tylko zachwieje, ale i wróci i przyjdzie na miejsce inny system polityczny, no gdyby to się udało, byłaby szansa na to, żeby pokój na Bliskim Wschodzie, przynajmniej ten pomiędzy Izraelem i Iranem nastąpił, ale byłoby to oczywiście też bardzo, byłaby to bardzo trudna sytuacja dla tych, których Iran jako Islamska Republika wspierał, wspiera i prawdopodobnie wspierać będzie, no bo to są pryncypia, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, Islamskiej Republiki, wpisane zarówno w konstytucję irańską, jak i w ideologię Islamskiej Republiki, Islamskiej Rewolucji, która miała miejsce w 79 roku, ale jak potwierdzają to e, irańskie władze i co bardzo mocno wybrzmiewa teraz w obliczu konfliktów, wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, no, ta rewolucja się jeszcze nie skończyła. To, że ludzie teraz stanęli też e, niekoniecznie zwolennicy nawet Islamskiej Republiki W Iranie stanęli ramię w ramię w ramie z władzami w tej wojnie, zasłaniając się bardziej takimi hasłami patriotycznymi, ale jednak stanęli po stronie tej islamskiej republiki, to też jeszcze dodatkowo tę retorykę islamskiej rewolucji wzmacnia. Więc reasumując, nie widzę tutaj szans na trwałe rozwiązanie w takiej formule. Nie jest to tylko gra... Interesów Tutaj pewne odstępstwa od tego, jakie są wyznaczniki czy po jednej, czy po drugiej stronie konfliktu, jeśli chodzi właśnie o te no, czynniki religijne, tożsamościowe. No, każde odstępstwo tutaj będzie jak złamanie dogmatów wiary i to jest ogromny problem, jeśli chodzi o ten konflikt. Po co w ogóle była ta wojna? I, i, i pytam no, jakby z perspektywy tego, że już jesteśmy w jakimś sensie po jakimś jej ważnym etapie. Oby po niej w ogóle w całości. No bo siadają do rozmów Amerykanie i Irańczycy ponownie. Na stole w zasadzie te same punkty, które były przed y, wojną do omówienia. Obie strony stawiają w zasadzie niemal te same warunki. To co się no, zmieniło? Powtarza się historia właściwie po raz kolejny, tyle że no, wcześniej nie mieliśmy sytuacji, w której dochodziło do otwartego e, konfliktu. No, by, był to zdecydowanie, była to kolejna próba dla Islamskiej Republiki, która jak na razie wydaje się być... E, e, próbą, którą system Islamskiej Republiki jednak przeszedł. System, który powstał właśnie w tej rzeczywistości zimnowojennej jeszcze w latach 80., gdzie mieliśmy rywalizację wschodu z zachodem, a w Iranie zauważył Ayatollah Khomeini przede wszystkim, nie tylko on, oczywiście perspektywę dla takiej tożsamości cywilizacyjnej islamskiej, muzułmańskiej, powiedzielibyśmy. No i widać, to jest bardzo mocny czynnik, który w takiej perspektywie konstruktywistycznej on, on, on działa, widzimy i pozwala przetrwać Islamskiej Republice, więc mamy do czynienia w tej chwili z sytuacją, w której nie udało się po raz kolejny Zachwiać się Republiką Islamską, więc trzeba usiąść do rozmów. Te negocjacje prawdopodobnie będą bardzo trudne, być może nawet trudniejsze niż wszystkie poprzednie. Podkreślają to obie strony. Myślę, że szczególnie strona irańska tutaj no, po tych doświadczeniach, kiedy Stany Zjednoczone wychodziły już z porozumienia nuklearnego, będzie żądała gwarancji, takich twardych gwarancji. No ale Moim zdaniem to tutaj... Rozwiązanie jest bardzo, bardzo odległe i właściwie nie jest to sytuacja negocjacyjna lepsza niż była w czasie poprzednich negocjacji. No myślę, że te, ten scenariusz, kiedy negocjował, negocjował gabinet Baracka Obamy z Hassanem Rouhanim, z Mohamadem Javadem Zarifem, no, taka dobra sytuacja się w tej chwili powtórzyć nie może. Więc z mojej perspektywy wygląda to tak, że to porozumienie jest y, czymś, co być może obie strony by chciały, ale warunki są na tyle zaporowe z obu stron, że do niego raczej nie dojdzie. Rozejm na razie na dwa tygodnie. Rozmowy w sobotę w Pakistanie. Pierwsze, pewnie nie ostatnie. Doktor Jakub Gajda, politolog i iranista, ekspert po Fundacji Pułaskiego. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I państwu również dziękuję. Michał Strzałkowski do usłyszenia klama ale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 o reklamie. Ogłoszenie społeczne. Uwielbiam, gdy wszyscy razem tworzymy coś wyjątkowego. Tak, wspólne działanie daje mnóstwo radości i uczy jak dzielić się pomysłami. Wtedy wszystko staje się prostsze i przyjemniejsze. To właśnie robimy w harcerstwie. Uczymy się jak działać jako zespół. To prawdziwa zabawa i nauka na całe życie. Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze. www.całymżyciem.pl Ogłoszenie społeczne.